Umysł, Fitcher Rap, zapierdalam z tematem kilka ładnych lat Szach ma kólectwo, księstwo, LSO szok 06 rok, do przodu krok Jazda z tematem, odurzony batem Bo tak wolę, to co pierdolę Wszelkie kurestwo, widzę to często Wszędzie to jest, Czaj się za rogiem Moim głównym wrogiem co są niebieskie świetniki Z policyjnej biki wstrzyki Głupi tylko łyka Tu Ostródzka liryka, nasza muzyka Rok 06, masz chęć, kręć lolkutony Towar jest dobry, towar jest sprawdzony Mocno kopie, holenderskie konopie Koją nerwy nasze, kończę lolka, gaszę Nowy tekst piszeń Przelewam myśli z wyjebaną Lancą na korzyści z tego Ty pytasz dlaczego? Mówię ci tak W sercu jest rap od lat LSO skład, Jak w szachach szachmat nasłuchaj słuchaj tego brat Się sprawnie umysł swój ćwiczy, a czy ćwicisz ty też, a jak ty to tego ci życzę Myślę, że my życie nigdy nie zaprowadzimy w kitze, gdzie przegięcia góry mać bywają bycze I nie ażeby nie było ja nie zamilczę, na wszystko co poważne my jest w Poczekaj chwilkę, zobaczysz pracę cyje ma ze drugim tysiące 2006 roku z chwilkiem Podwór, produkcję daję ci nie przez pomyłkę, potencjomer w dziurę, w ziemię, szczęść, z dziurę napierdala napierdala ze kocham, z nim jadę non stop, chcesz dukać na to dość ty kurwa że ci te lepiej nie w życiu pod prąd bo dostaniesz chuja do dupy nie wiadomo skąd Czy rozumiesz, że jest błąd? Czy rozumiesz, że jest błąd? Czy rozumiesz, że jest, gdzie jest błąd już chwilę, w których patrzysz samolubnie Żyje się z tobą ludziom, my się niemiej trudnie niż szczęście i na bak będzie jeszcze tak później Człowiek żyj luźniej, kurwo przez ciebie bluźnie I nie da wiary w Ciebie, chociaż bywa różnie Ja nie dam wiary w Ciebie, kurwa, chociaż bywa różnie Gdy sprawnie umysł swój ćwicia, Ty świecisz Ty też A jak ty do tego Ci życzę, myślę, że my życie Nigdy nie zaprowadzi miłki cię, gdzie przegięcia Kurwa, mać mają być. Ty zamienia, ci się sprawnie umysł swój ćwicia Ty Cię Ty też, a jak ty do tego Ci życzę Myślę, że my życie nigdy nie zaprowadzi miłki cię, gdzie przegięcia Kurwa, mać mają bycie